Oj, oj, oj, oj, bo mi się chce Już, już, już, już ożenić się Każdy ma ile tylko chce A ja wciąż oblizuję się Ale dziś dosyć moich skarg Cnotę swą wystawiam na targ Jestem chłop, sobie tak jak skra Będę tej, która więcej da Oj, oj, oj, oj, bo mi się chce, już, już, już, już ożenić chcę. Oj, jak ja lubię te kobietki, och, jak ja je lubię, jak taka ładna szelmutka. Jak ją zobaczę, to bym ją zaraz oblizał, ugryz i zjadł jak ten cukierek. No tak, ale ja tu gadu, gadu, a mojego pana jak nie widać, tak nie widać. A miał mi coś ważnego dziś do powiedzenia. O, wilku, mowa tuż. A, jesteś, Franusz, to dobrze. Uważaj, co ci powiem. Zauważyłem od jakiegoś czasu, że latałeś za dziewczętami, jakby ci kto pieprzu na ogon mu sypał. Oj, to prawda, to prawda. Oj, bo też lubię te kobiety. A się i podskubywałeś, gdzie się nadarzyła okazja. W tam domu było pisku, co nie A no bo widzi pan, e, widzi pan. A, właśnie, właśnie, właśnie, widzę, że czas ci już na żeniaczkę. Tę cię wyspatać. Mam dla ciebie pannę mądrą i bogatą i w jej imieniu robię ci propozycję. Ojej, jaki pan dobry. A ładna, panie, ładna, ładna. Czekaj, wpierw chcę ci powiedzieć, że ma ona trzy tysiące. panie, każda dziewczyna ma trzy tysiące. O, głupiś, ta ma trzy tysiące dolarów. się z panną, która ma trzy tysiące dolarów? Panie, za trzy tysiące dolarów to nie tylko z panną, ale z kozą bym się obrzenił. No, to zgoda. Daj rękę i chodź przyszłym męczenniku, to jest chciałem powiedzieć przyszłym małżonku. Zaprowadzę cię do twojej najdroższej, to sobie przysięgniecie miłość na wieki. Zaraz, zaraz, szanowny panie, ale mi pan nie powiedział, co to za jedna ta panna, co to ma te trzy tysiące. Aha, ciekawy. No wiadomo, jakże by No to... to ci powiem, to jest moja ciotka. Co? Ta nowa ciotka, ta stara kikimora, ta stara panna, co to prawe oko nie widzi, a na lewe ucho nie dosłyszy. To straszydło na wróble, ten stary dziąk! Pracujcie mnie wszyscy święci! Nie chcę, panie, nie chcę! Uciekaj! Czekaj, Pranuś, czekaj. Jak to, uciekasz i nie chcesz trzy tysiące dolarów? Nieprawda, zapomniałem. Panie, czy to ja muszę się ożenić? O, musisz, nie musisz, ale ciotka jest bogata i będzie ci dobrze, bo jej się spodobałeś. I da ci wszystko i rękę i trzy tysiące. Panie, to niech ona sobie to wszystko zatrzyma, a niech mnie da tylko te trzy tysiące. A, jesteś dowcipny, ale tak nie można. Też ciotkę i trzy tysiące? No, wolałbym trzy tysiące bez ciotki. No, ale kiedy inaczej nie można, to raz kozie śmierci. Prowadź mnie pan, prowadź na to zarżnięcie. Otóż ciotka, przyprowadzam ci Franusia. Który zgodził się na wszystko i powiedział, jak czuje się szczęśliwy, że będzie mógł się z tobą ożenić. Panie, ja tak nie powiedziałem. Cicho bądź. Powiedziałeś, tylko teraz nie pamiętasz, że szczęścia nie pamiętasz. Ojej, jak ta stara Katarynka na mnie gały wyczeszcza. Jeszcze gotowa mnie połknąć żywcem, jak... Co prawie. mówiłeś, franość? No nic, no tak sam do siebie. A więc, się będziesz moim mężusiem. Jak to dobrze, jakam ja szczęśliwa. Będę mieć męża, męża będę mieć. Chodź, niech cię uścisnę. Zaraz, zaraz. się babie spieszy. To pani ma trzy tysiące i chce mi dać, jak się z panną obrzenie? Tak, Pranusiu. Ale przedtem uklęknij, podnieś rękę do góry i przysięgnij mi wierność. No dobrze, już dobrze. Tylko co ja mam gadać? Powtarzaj za mną. Ja, Pranuś cukierę? Ja, Pranuś cukierę! Przysięgam. A kiedy ja dostanę te trzy tysiące? Zaraz poświęcam. A teraz przysięgaj. Zaraz, zaraz. Panie, na które ucho to ciotka jest głucha? Na lewe. To dobrze. Ty ja z lewej strony uplęknę, jak będę przysięgał, to i tak baba mnie nic nie usłyszy. No już klęczę, no to niech pani zaczyna. A więc, Franusiu, przysięgam. Po trzy tysiączki sięgam. I obiecuję Petronele cytrynę. I oblizuję cytrynę. Że będę z nią żył. Że będę ją bił... Szanował i chwalił... Skórę garbował i walił... We wszystkim jej słuchał... We wszystko jej dmuchał... Ściskał i wdychał... Szturchał i popychał... I nie narzekał, choć ją zawsze źle trapi, I będę czekał, aż ją wreszcie szlak trapi. To wszystko, mój cukierku! To dosyć, mój krokodylku... To mnie babsko wymęczyło. No i co? Cieszysz się, Franusiu, że będziesz teraz używał w małżeńskim stanie? O, tak, panie, cieszę się jak nagi w pokrzywach i będę pewnie używał jak ten pies w studni. Zaraz ja to panu zaśpiewam. Ciotka głucha i tak nic nie usłyszy. Oj, dostała mi się żona, mi się żona, cała z kawałków stworzona, kup ucho z gumy, oko szklane, oko szklane. i coś jeszcze ma drewniane, ma drewniane i choć ma ten sztuczny nos, ale za to pełen Oj, co teraz ze mną będzie, ze mną będzie, ze strachu się, pocę wszędzie, pocę wszędzie, mam kobietę do niczego, do niczego, bo jej właśnie brak wszystkiego, brak wszystkiego i poślubienie nie wiem sam, jak to sobie radę dam. Marysza, moja, Marysza. O, przyszedłeś nareszcie. Przypomniało ci się, że masz do mnie żonę. bo się obraza i pójdę. Gdzie byłeś pijeni co jeden? Po ściele. Je bluźnij! Gdzieś się upił ty, tawerno chodząca. Kiedy ja nie jestem pijany. Nie pijany! A jedzie od ciebie wódka jak ze studni. Konie wąchaj, bo się upijesz i wstydu mi narobisz. A zresztą to ci się przyznam, że wódki wcale nie piłem. Nie pijam. A co piłeś? Muńciań, muńciań, to przecie nie jest ta wódka. Wypiłem trochę i teraz mnie do sna zawioła. A pijany też nie jestem, tylko jestem nieprzytomny. I ładnie naszego ślubu godziny trzeźwy nie byłeś. To twoje szczęście, bo po trzeźwemu to bym się z tobą nigdy nie ułożył. Nie wyprowadzaj mnie z równowagi? Tyś równowagi nigdy nie miała, to... że czegoś... żebym była, nie doczekała chwili, kiedyś mnie do ołtarza prowadził. Ktoś ty mnie prowadziła, nie o ciebie. Przypomnij sobie dobrze, przypomn... Zamknij, paś ty trąba jedna! E. Wziąłeś mnie z porządnego domu, a trans uszanować nie potrafisz. No, żeby taki porządny bardzo był, to bym nie powiedział. A co ty mi masz do zarzucenia? Nie dostałam w posagu pierzyny? Albo co? A co mi tam pierzyna, Josie, ja z pierzyną nie łabrzynią? A zresztą pierzyna była zimno. Widzicie go, zimna pierzyna! Jak u mama miała, taką mi A co mi tam znowu z matką pod nos wyjeżdża? Słuchaj, ty się, nie unosz jak mówisz o mojej matce, bo to anioł kobieta. Twoja... matka to nie. sama czarownica, ja i nie gity, rozumiesz? Przestań mówię, bo źle może być dzisiaj z tobą. A ja przestanę, bo mądry głupi mu zawdy ustępuje. To ja jestem głupia! Dostaj, jesteś i nie chwal się, bo, bo, bo, bo, bo to nie wypada, rozumiesz? Daj mi lepiej parę centów na zgodę i będzie wam kwić. Co? Parę centów? Co ty chłopiec z pieniędzy robisz? Dopiero tydzień temu wziąłeś całego półtorewa. Co żeś z nim zrobił? tam zrobiłem? Kupiłem złoty łańcuch i chłódkę, żeby ci gębę zamknąć. Rozumiesz? Czy to nie głupio baba? Za pół dolara chcę, żebym się cały rok bawił jeszcze i ryszty do chałupy przyjęł. Nie mam racji, Nie mam racji. jak wiem. cię zamaluję, to nie wstaniesz. Ty lepiej siebie odmaluj, bo się tak wymalowała, że aż jest ta przykro człowiekowi Wymalowałam pasję. się, bo mi się tak podoba. I właśnie teraz sobie tak, że tak, krócej przystnie, bo mi się też to tak potrafią. A, poradzę. to sobie i połapcinej po sobie krótko, może będziesz miała bez to dłuższy rozum. Gdybym miała dłuższy, to może bym z takim patamachem jak ty nie siedziała. Dostań, dostań, dostań, dostań, bo, bo no, przychodzę do przekonania, żeśmy jednak się oba dwoje dopasowali, wie? Bo gdyby choć jedno z nas było mądre, to żyli byś była by bez chłótni. A no, trudno, przepadło, całe. A jak przepadło, to przez to niezgoda. A dziś masz rację, staro, to daj mi, kim No tak, widzisz, pójdę się, znowu łupi, ja przyjdę do chłopi, znowu się pokłóciwa, pocałujeła się i zgoda będzie. Maryszka moja, Maryśka. <tud> pod gwiaździstym sztandarem szczęście prawdziwe i raj. Żegnaj nam stara Europa i witaj nowy raj. A gdy się ziści to wszystko że przeczuć nam Jesteśmy już w Ameryce. Słuchajcie, no, Mister Peter, wyjście już trzy razy jeździli do Starego Kraju i tam, i z powrotem. To wy widzicie wszystko. Kiedy nas wypuszczą z tego sipu? Jutro rano, a ty koci, wszystko przed tym oś stemplują. Co? Czego? U nas w Starym Kraju to tylko krowi i woły stemplują na pośladku. A jak tak, tak mnie występują, to na czym ja będę siedział? Why you crazy, crazy, crazy oku? Papiury ci łezte i decol. A to klawo. Ale, ale, panie Amerykanin, co to za kobieta tam stoi o ta z tą wiechą w ręku? To jest ta Liberty. Liberty? Fredek, słyszysz, to jest Liberty. No, coś ty, gapo, nie wiedział tego? Ja jeszcze w starym kraju słyszałem, że to jest ta panna Liberty, amerykańska królowa. Bo tu w Ameryce to baby rządzą. Ej, hey, że w trajerze. W Ameryce przecież nie ma króla. To niby ta gracja, ale za to każda kobieta jest w Ameryce królowa. A tyś tego nie wiedział? Si? Jak się ożenisz z Amerykanką, to będziesz niewolnikiem. Hej, nie brać. Ja, ja się z Amerykanką nie ożenię, tylko z polską dziewczyną. Polskie dziewczę. Najpiękniejsza wszystkich dziew. Polskie dziewczę, co ma w szyłach polską krę, Gdy caluje, czujesz i istny raj. Polskie dziewczę, co ją wydał polski krok? wylazłem z tej klatki i mam już swoje manatki. Witam, ziemię Ameryki, w tak muzyki, oj, oj, oj, to paskudne morze. Oj, rety, oj, rety, Człek już jeść nie może. Oj, rety, rety, oj, oj, oj, bogo wciąż coś nudzi. Oj, rety, oj, rety i znać nie chce ludzi. Oj, rety, rety, oj, oj, oj, oj, chwała Bogu, że już człowiek wyla z tej zakupconej arki Noego. Ciągła huśtawka, jak na saskiej kępie, Albo jedzenie. Dziękuję za taką przyjemność, co to człowiekowi gardłem wyłazi. Co zjesz to, panie Luz do morza. Niby takie mądre Amerykanie, a jeszcze mostu przez wodę nie zrobili. No co, nieprawda, panno Marianno? To jej, panie Kostek, to tylko ręce przy sobie, bo panny w lat się panu Jak to zaraz widać, że z panny Marianny prawdziwe lwowskie dziecko. Uch, panno Marianno, jeromyś, co? To jej, to łapę pani kostek, bo nie wytrzymam. Lepiej pan uważaj, bo zaraz się nas będzie komisarz wypytywał. Uuu, no to klawu, chodźmy bliżej. Panie komisarzu, czy to na nas już kolej? Może być już? Jak się nazywacie? No niby ja, kostek śruba. A pan komisarz ja? Cicho. Odpowiadać na pytania. Urodzony? No chyba, przecież kura mnie nie zniosła. Kiedy? No w samo południe właśnie matka wybierała się do ojca z obiadem, do fabryki. Gdy ją zaskoczyła, ta wesoła okoliczność. Dobrze, to wszystko. Teraz pani... Tej Rączki! Jak się nazywa? To ja, panie naczelniku, Marianna Wypstyd. Mężatka czy panna? Ano i niby panna, ale już trzy razy dawała. Co takiego? To dawałam na zapowiedzi. A, kiedy się urodziła? A no w niedzielę, bo matka chodziła pierać do pralni, ta w dzień nie miała czasu. A, dobrze już, dobrze. Nie pytam się o to. Pokażcie paszport. Tak, w porządku wszystko. Życzę wam szczęścia w tym wolnym kraju. O, ja wiem, panie prezydencie, że wolny, bo mnie jeden polski Amerykanin nauczył piosenki o tej wolności. A gdy ci w kraju źle, wolności ci się chcę. To dłużej tam nie sieć, do Ameryki jedź. Tam możesz mieć co chcesz, jeśli zapłacić chcesz, wolności nawet żyć i wodę z kranu pić. Bo tam! o Rozy. Jak tam dział? Co? Co robisz? Przykłady z tej nauki na O, sprawaś go, bo przepił pejdę. Can you manage that? Yeah. Pewnie się od mojego Majka nauczył. Co robisz? O, setuje twoje pecy, potem włosy. Sej Rozy, ja chciałam się dowiedzieć, jak ty robisz puncki. Bo wiesz, ja chciałam zrobić na, na bol nas czerwonych mrówek next week pączków, see? I uh, mówię Ci, że y już cztery razy w tym tygodniu zrobiłam tych pączków i nie udało mi się. Tak bym chciała Ciebie receptę, może Twoje będą lepsze, see? Co? Yeah, dałam, mleko, jajka. Yeah. Hey, he, get off of the line! Lover man, get off of the line! What's the matter with you? I pay a dime... Uh, hello, Rosie? Eee, uh, stupid stup w los na line. Yeah. E, chciałam ci powiedzieć, że jest yeah, ta recepta, I don't know what's the matter with you. Yeah, ja to miało być, e, fajn, miała być fajna recepta, bo od dwójka ciotka e, mu dała, co w tym, co sprawa prawie flaską od alkoholu, tak bo i wypił, to, ale ona dała mu te recepty, żeby mnie przyniósł, yeah, mówiła, żeby włożyć trochę alkoholu, chociaż ona nie miała. Yeah. Potem włożyłam ci rodzynków, bacon powder i mówię ci, że wcale nie wyrosły. Mike sobie dwa zęby na nich wyłomął, a jeden pącek spod ze stołu na pitowy palec i pitni może buta w bo palec złamany. Kiedy nie Przecież nie mogę takich pączków z czerwonym rówkom napić. Posłałam miskę pełną tych pączków szniclowych, to Mike musiał na wózku zawieść, bo takie ciężkie były. Je. Yeah. Je. Yeah. Co? Dziecko ci płace? Oh. Yeah, cały baking powder, Tom kineci, huh? No, no. Oh, pig's sake, Rosie, no. What I... Goodbye, no wonder. Can you manage that? Frankie, what for mommy I'm not a I'm not worried about Mrs. <laughs> Schnitzel. Juhu, Mrs. Schnitzel! Pig's Say, hey, Mrs. Schnitzel, you know what Rosie from Josie did. Instead of baking powder, she give to me cyborg cement. What kind of punski like the rock I got? What? You want him for rock garden? Okay. Frankie, weź coaster wagon i zawieź te do Mrs. Schnitzel, ona robi rock garden z Uh, hello, operation, give me a buttermilk, seven, seven, seven, seven, yeah, that's it. Uh, Frankie, get mama tomato juice. Hello, Francie? Eggie, jak się masz? Oh, well, jo się strasznie smutno dziś odczuję, Francie. Yeah, well, jo ci powiem, co się stało. E, mój e, Pit Bortnik niby, e, Pit Bortnik nazy, i mój Majk poszli sobie na ten, na, na ten e, karnawał do parafii. Je. Yeah. I mój Majk ci wygrał takiego pięknego psiątka, piesek taki, za kwadrat ci go wygrał. Żywy, je. Yeah. Koniecznie się uparł i chciał wygrać te dziełuchę, co sprzedała te cięcy, ale jak probos przyszedł, tak e, mój Majk się zgodził na to, na to pie, tego pieska. Je. Yeah. O, taki ci malutki, jak rękawica. Je! Yeah. jakiś si pomaraniec. Co? Pomaraniec. Well, ja. Yeah. Łomało co, go nie wymiatłam ze śmieciami. Ja. Yeah. A dziś, o przed chwilą, stał ci się ekscytent. Ja. Yeah. yeah, Nazwałam go kropelka, bo taki malutki. Well, jest, uh, jednym cieniem ci za mną łazi. Takie ci to cute. A ja ci dosyć tego nie mogę nigdy widzieć, bo to jest pod nogami cięgiem. No i zaczynam ci swoim vacuum cleaner jechać po karpecie. I naraz ci vacuum cleaner zrobił klup. Ja patrzę za pomarańcem. Nie ma. Odkręciłam prędko tę torbę z i mówię ci, że nie mogłam ci go nijak znaleźć w tym prochu. Ja z widoczek zakiknął. Ja. Włozyłam go do wanny. Ja. I can't talk no more, Yeah, goodbye. Mm -hmm. You, Mrs. Schnitzel! <laughs> Mrs. Schnitzel, something terrible happened to my little dog, Kropelka. I put him in the tub and put a little water. And now no water, no cork and no cropelka. I think I'm gonna faint. You call the plumber for me, I'm too weak. Ugh, boy, Pamaranias. Hurry up, call him plumber. Yeah, to take out all the pipes. Uh. Frankie mamia smelling salts. Uh. Hello? Uh, is this homebook one, wa ła, ła? Uh, Cornochanka? O, oh, how are a się co jest? O, no, ja nie filuję tak dobrze. Coś im zjadła pewnie? A, nic takiego nie jadła. Rano zjadłam trzy ślajski bekien, cztery smażone jojka, trzy apple pie, a dwa donace i wypiłam cztery kopse kawy. Wal well, na obiad to my nie mieli nic takiego, turka my mieli, je, yeah, i małą kackę. Bo to były borty naszego pita-botnika. A nikt nie, nie czokacki, tak ja zjadłam te kackę. Ale to malutko była, 4 i nowozyła. A potem miałam dromscy, kark i dwa skrzydła z indyka, trochę stopping, trochę potato salad, dwa pisa pumpkin faja, kawałek beleno, cream faj, 4 sweet dusy i pół fajna i sklemu, that's all. Well, na super to już jest, zabrakło indyka, tak mu smażyła porciapsu. mieliśmy mi, e, smeszowane smażywane trochę gnotków z kapustą. E, dwa jocki z kapustą zjadłam, a potem ci pit wziął i zafundował beleno split pie. No, can you bleach that? Ja ci skończyła ten beleno split, to ci ten ostatni kawałek belenu staną ci mi w garle ani w te, ani w tamtą. Ja, yeah. siubełam mu doktora. Po zbadał, popukał, kozą mi wystawić język, postawił mnie po taką maszynę i godą ze dobrze zem przysła, że za parę minut bym była wzięła i pękła. Can you manage that? Tam mi przepisą magnesia plackę i Plutonu dwie płaskie. I kozo mi przestać jeść na 4 godziny. Je. Yeah. Już posłam na diet, je. Yeah. O, takoś się czuje skinny teraz. Well, yo ja nosiłam 58 size, ale teraz w tej chwili to się czuje tak płory, ej. Skinny się robię, je. Yeah. O, o, o, muszę zahęgować, Hanka, je. Yeah. Ja Pozrób tam szpuleckę Wojtka, muszę zachęgować, bo mu insurancja idzie. I can't stand it, that man. Mówię ci, że co tydzień przyleci po pieniądze. He making me sick. OK, zakwaluję ci. All right. Goodbye, Hanka. Yeah. Zamknę drzwi, jak puko. Zaj puko, gee whiz. No co on puko jak widzi, że nie ma nikogo w chłopie, no? Say, you get out from the door. Can't you see nobody home? What's the matter with you? She went the butcher. Out. Go on from uh, from the door. I think in my fido on you. I think in my fido. Sing him fido. Sing him fido. Nobody home. Goodbye. Uh, operation. Give me buttermilk, One, one, one, one. Another one. Uh, oh, butterfield. Oh, that's all right. Yeah, all right. I hang him, Yeah. Franky Gerary od tego kanarka. Lebermine, on nie będzie ajskrymu jod. Chcę, żeby mu się zamroziły. Gerary Hello! Fancy egi. How you was? Well, tak ci koluję, bo ci chciałam powiedzieć, że... Uh, my pojechali na ten piknik Cora Cerwonych Mrówek. Babsko Sosajda. Yeah, urządzaliśmy z chłopską Sosajdą czarne Kruki. Gdzie? Well, mieliśmy ten piknik w ogrodzie Bog in the Rock. W <ścoughs> tym jest w tym ogrodzie chrobotek pod karpetem. Je, yeah. je, yeah. o tam panie, było, tyle mi się ojadła, że myślałam, że pękne, je, yeah. a potem ci posłam swymować, je, yeah. bo tam głada była blisko, i gładam ci Franczysem, ledwo wbiła na siebie ten bathing suit, co, o oh, no, ja się nie zrobiłam grub, co, so. no, i no, że ja myślę, że ten bathing suit on śręknął, jakbym go wyprała, well, anyway, wlałam ci nie, yeah, wlazłam do wody, już! Sure. Troszkę tak no, nogą. Yeah. Ale myślałam, że musiałam trzymać łoddek, bo myślałam, że ze, ze już nie wyczymą w tym bedniku, taki taj. nie yeah. bo jak ci nie trzymałam łoddek, to mi zaraz zipper zleciał na dół. Je, yeah. bołam się wleźć w, w początku do wody, gus pymple na mnie takie okropne, wyskoczyły jak gorze. ja yeah. a potem ci mnie chłopy te corne kruki puślimy do wody. Ja yeah, ty push. ja yeah, push mi, nie. Yeah. ci, jak wpadła do wody, to ci od razu wyloła się woda na brzegi, zalała ci całą hat dog i całą platformę razem z muzykantami, że nie mogli ludzie tańcować. Ja zem wylazła z wody, dopiero się woda wsunęła nas do rzeki. Yeah. Co? O, twój chłopiec pijany. O, będziesz miała trubel. Alright, goodbye, friends. Yeah. Ok, goodbye. Who, who, pick sake, look at Frankie, look at Cezłopno. Mrs. Schnitzel, a uh, uh, Can you manage that? Yoo-hoo! Mrs. Schnitzel! Pick sake, crying Say, Mrs. Schnitzel, what's the matter? Look at your Fido He is in my Wagurki. I don't care he hide them bone. I don't care what he hide them. You, I call a patriarch If you know, go downstairs, take him. Can you manage that? I ain't no no watermelon seeds. Never mind, I want to have some cheese. For the sake of sake, I call the patrol and that's all. Swiss sauce, What Would the watermelon seeds to give me some cheese? Yes, if I could have some cheese and it would be difficult. Can you manage that? Hello? Operation. Give me water bucket. 7-Eleven, 7-Eleven. Yeah, that's right. Ooh, I know you were coming at a the bacon a the cake. Frankie, bacon a cake. Frankie, of accident. I was be a my cowboy Indian. Mama, I'm going to be a little bit hello, hello, little bit of a little bit of a little a co tam na ciebie słychać? co? No! No! No! Płobiliście się? A o co wam poszło? Ue, well, nie, to mój biznes, Rosie, ale wiesz, żeś ty moje, moja frędka. Ja, yeah, ja się do tego pytam. A o what dzieci wam poszło? Can you manage that? O! Oh. Twój chce, żebyś Junior was się ucuł na seksyfonie, a ty chce, żeby on się ucuł na skrzypka. A co Junior chce? O, on chce squeeze boxy. Well, ja nie lubię za wiele mówić w tej sprawie. You know me, shot my mouth, eggy. Ale jakby mój Frankie chciał squeeze boxy, to bym mu kupiła organki, bo są cheaper. <laughs> O, myślisz, że talent do muzyki. Well, wiesz, sami dzieci pokazują jakiś talent, ale jak podrosną, to się to wszystko na inne obróci. Well, look at High Joey z On, jak był mały, to zawsze się nozykiem bawił. Jej brzytwami. Ojcowie go dali na doktora wyuczyć, A co teraz jest? Naszym bucirem Look at high Fritzwood Bluma. Jak był mały, to taki pięknie przerobił paluszkami i jego rodzice dali wyuczyć na pianistę. Ło No, sery. Siedzi high w dzielu. Was to pikiet, pakiet. That's right. A, a na przykład w ręce z góry. Jak była mała, to tak pięknie designowała na papierze sukienki. Kołty ojcowe ją dali wyuczyć na designerkę. Designerkę, yeah. A co ona teraz robi? Kosule prasuje w lądrze, ucinka. Yeah. Hey, get off of the line. Leberman. Leberman, I put a nickel too. Ja, yeah, a ja sobie ci chciałam powiedzieć. Jak byłam mały baby to ja ty zbała piekno. Look at me teraz. Wygrałam cztery Baby Beauty contesty, a teraz to nie mogę nawet Bubi Prize wy wygrać. O, o, twój chłobicie. O, chcesz się skryć przed nim. O, okej. Okay. All right. To goodbye. Goodbye. O, Frankie, come on. Come on, Frankie. Pójdziemy dzisiaj, pójdziemy dzisiaj, patrzy za instrumentem. Ja mama chce widzieć, jaki ty będziesz miał dzisiaj talent. A może mama się będzie ucyśpił? Woo, I, uh, you come and I can bake in a cake. I can bake in a cake. Hello, operation? Uh, give me buffalo. One, whoa, whoa, and one more, whoa. That's it, like operation. Yeah. Uh, do, do. For Frankie, Frankie, we push quota, to van. Hello, Jenny? Hey, Aggie, yeah. How you was? Oh, you getting peppermint. A, peppermint wave tu, ale nie wziął. No, wszystko straight. Yeah. O, my byli wcale na zabawie u Towarzystwa Pogrzebowych. Dead. Dead as a doornail. Yeah. Ale jak my płatem szli do hopy, bo my zaraz wyszli, ja nie chciałam tam siedzieć. Strasznie dead były te, te, te pardy. Tak my przechodzili kole nasy hopy ko sali. Tak? Ci pięknie grają. Przechodzimy z Majkiem i z Pitem Błotnikiem. A tu ci wesele, jak wesele, tak wesele. tam my się przyplizyli, zaraz kobieta wysła i nos prosi do inside. A ja mówię, no, my nie są prosone, my nie znamy ludzi. Ale ona mówi, come on, that's all, się ucieszycie, zabawicie. Tak, jo, ze mną nie trzeba wiele, you know. You know me, He shot my mouth, eggy. I know I talking talk too much. no, Tak zaraz do środka i Bóg za stół. Tak, my ci się ujedli. Frankie go ahead, jedz, mówię, popuść pasa, ale jedz, bo to za darmo. Tak pręki ledwo mógł dychać, ale jod. Kucharka nam jeszcze postawiła trzecią kurę i łodesła, tak my już nie mogli sfinisować, tak kozamajkowi schować do kieszeni. Je. Sior schował. Na sior będziemy mieli dzisiaj. Yeah. Ale tak ci kulali, oci tak kulam, ja z z złodwuta łotpot. E, Je. Yeah. Tak śpiwą panu młodemu dołcha, Ja ci naros słyszę krzyk rajwa z wele bary, patrzę, witka. Fixy, kto się tak bije? Nie mogę tak widzieć daleko, a Pręki mówi, mama, tata, onkel Pete is having a fight. Patrzę, a tu ci bartender wali Majka po głowie flachom. O ty skonku, będzie z mojego chłopa bił, krzyca? majk nie daj się, Pete, do something. Tak Pete złapał stoka i pana ojca w łebku. Jak to pon młody widział? tak wio próżną becką i dali na pizza. Potem ci wpadli złowie, jak ci się zaczęli prać. Baby pouciekały, kwicą, pouciekały do kuchni. Kucharka wyleciała z patelią i dali kościelnego po plecach. A organista to zoboczył i złapał ci wedding cake ze stołka. Jak ci nie szczeli z nią, to ci się kucła. Wedding cake ci chlasnął prosto w, pana, w pana, z panią młodą z welonem. Je! Nie nie believe that? Yeah. potem ci zawołali policmanów. Je! Yeah. Jak ci policmany przyszli, sergeant się poślizgnął na ślajce porciapsu, co na podłodze ktoś się wpuścił? Mówię ci, wszystko, całe wesele w brawili siedzi. Ja, yeah. ja, yeah. będzie kejs we czwarte, kto ci zakoluje. Okej, okay. I gotta hangiem. Ja, yeah. okej. Okay. Yeah. Ja, yeah. ja, okej, okay, pręki, ja, yeah. okej. Okay. Ale to bitka... Be... Wypuść tego kłata bo skraczuję wadność! Gerary, hurry up!